Ja się nazywam Natalia Blok i chciałam bardzo serdecznie powitać Państwa w dość szczególnym dniu. To jest Międzynarodowy Dzień Migrantów i dlatego wyciągnęliśmy dla Państwa w taką pogodę, w taki dzień, zamiast na intelektualne rozważania. To jest kolejny wykład otwarty Centrum Badań Żyżacyjnych organizowanym dzięki gościnności Centrum Kultury Zamek tutaj właśnie. Już jest zaplanowany kolejny, także na koniec zaproszę. Dzisiaj zajmiemy się kwestią, która dotyczy nas wszystkich, czyli językowi, za pomocą którego media, z którego jest, których jesteśmy codziennymi odbiorcami, kształtują nasze wyobrażenia o świecie w tej konkretnej sytuacji, w tym konkretnym kontekście w odniesieniu do uchodźców i migrantów. Mamy dzisiaj twoje gości, właściwie gościa i gospodarza. Bardzo się cieszymy, że nasze zaproszenie przyjęła Pani Karolina Norkiewicz ze stolicy z Obserwatorium Debaty Publicznej i Kultury Liberalnej. Obserwatorium przeprowadziło właśnie taką analizę języka, mediów w odniesieniu do uchodźców i migrantów i, i Pani Karolina Namion. Tutaj w skrócie zaprezentuję, a następnie poprosimy pana profesora Michała Powowskiego, dyrektora Centrum Badań Migracyjnych UAM o wygłoszenie rodzaju antropologicznego komentarza do tej analizy w zakresie tego, jak konstruowany jest inny, jak konstruowana jest inność poprzez język. Medialny. Nie będziemy za bardzo zanudzać, ponieważ chcielibyśmy, żebyśmy mieli dużo czasu na komentarze, pytania, dyskusje, rozmowy, bo wierzymy, że jest to coś, co nas wszystkich dotyczy. Wszyscy jesteśmy odbiorcami, wszyscy mamy jakieś przemyślenia na ten temat. Także poproszę Panią Karolina najpierw. Dzień dobry. Więc ja może na początku powiem parę słów dosłownie o organizacji, którą reprezentuję dzisiaj. Mianowicie Obserwatorium debaty publicznej i kultury liberalnej powstało mniej więcej rok temu, bo we wrześniu 2014 roku. I jest to jednostka badawcza, która skupia się na, na zbieraniu informacji na temat radykalizmów i radykalizacji językowych w, w polskich mediach. I monitorujemy wybrane tytuły, to są główne tytuły, to są trzy tygodniki Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza i Fakt i pięć tygodników, do rzeczy, w sieci, Prost, Newsweek i Polityka. A od niedawna monitorujemy także wybrane portale, portale internetowe, które uzupełniają, um, uzupełniają tę bazę. I na podstawie właśnie tego monitoringu i zebranych przykładów opracowujemy po pierwsze cotygodniowe raporty, analizy i większe raporty co miesięczne, które, które w większości mają taki charakter tematyczny. I jednym z nich właśnie jest jest raport dotyczący tego, jak się w polskich mediach mówi, jakim językiem o uchodźcach i imigrantach. I teraz jeszcze może słowa na temat, co rozumiemy przez słowo radykalizację, bo to się może wydawać na początku niejasne. Otóż są to wszelkie użycia językowe, ale nie tylko, także, także niewerbalne, które, e, które w jakiś sposób są, naruszają, e, naruszają poziom tej debaty. Są obraźliwe, ksenofobiczne, agresywne w swoim wyrazie, Często są niepoparte żadnymi danymi, czy, czy są kontrowersyjne. To jest także dobór dobór panelistów, czasami także w, w różnych dyskusjach, taki, żeby udowodnić konkretną tezę, a nie sprzyjać, sprzyjać dyskusji i, i debacie z różnych, różnych stron, reprezentantów różnych opinii i głosów. Już zupełnie, jeżeli chodzi o formalności, jestem tego zobowiązana, wspomnę, że, że nasz obserwatorium działa, jest, jest finansowane z funduszy norweskich, dzięki nim możemy naszą działalność prowadzić. Zainteresowanych od naszej strony internetowej to www.kulturaliberalna.pl. I no, teraz ja zasadzam, że <laughs> tak znajduje się w na Więc teraz do rzeczy. <głos> tak. <głos> I, um, więc jeżeli chodzi o właśnie um, analiza, o której będę mówiła, została w ogóle przygotowana przez moich kolegów z, z zespołu Michała Jędrzejka i Łukasza Bertrama. I um, w zasadzie um, można w, w, tym, w tym, jak się mówi na temat uchodźców i imigrantów, można wyznaczyć tak naprawdę dwie, e, dwa sposoby, dwie odrębne narracje. Pierwsza to narracja to jest opowieść o pewnym zderzeniu cywilizacji. I, czyli jest to, jest to jakieś starcie dwóch dużych sił. Jedną jest kultura europejska, a drugą świat, świat muzułmański. I bardzo często jest uzupełniana ta opowieść o taki aspekt ograniczenia polskiej suwerenności. Natomiast druga ta Druga ta narracja bardziej skupia się wokół um, podkreślenia moralnego obowiązku um, troski, um, troski wobec innego, zwłaszcza w, w sytuacji zagrożenia życia um, i stanowi pewną krytykę um, polskiej, um, polskiej niechęci do, do, do innych, do innego. Um, Obie te narracje, żeby być, żeby być zupełnie sprawiedliwym, są, używają pewnych słów kluczy, są, budują pewną wizję i starają się mocno do niej przekonać czytelników. A w, ale w naszej narracji mimo wszystko więcej miejsca poświęciliśmy tej pierwszej narracji. Z dwóch przyczyn, mianowicie Zajmuje jednak ona dużo więcej miejsca w tej debacie. Jest znacznie więcej przykładów radykalizacji właśnie dotyczących tej pierwszej, tego pierwszego sposobu opowiadania o uchodźcach i o imigrantach. A po drugie taki sposób mówienia, taki sposób prowadzenia tej dyskusji skłania ku utrwalaniu pewnych stereotypów, które często są jawnie fałszywe. Właśnie stereotypów na temat islamu i na temat kultury, kultury arabskiej. Więc Dokładnie, jak, jak, ta, jak ta pierwsza opowieść, czyli ta opowieść o, o, o tym zderzeniu cywilizacji wygląda. Otóż już samo zderzenie cywilizacji sugeruje, że autorzy tekstów, i to, to będą takie tygodniki jak głównie, jak w sieci, do rzeczy, fronda.pl, odwołują się do pewnej, korzystając z pewnej metaforki militarnej, wojennej. Czyli już samo takie, sam ten punkt wyjścia nasuwa od razu jakby pewne skojarzenie do tego, że mamy do czynienia z ze stanem wojny, z jakimś konfliktem, z sytuacją, w której jakaś, jakaś armia, jakiś przeciwnik najeżdża na nasze tereny, staramy się je zabrać i umocnić swoją pozycję na, na tym już miejscu zamieszkanym przez, przez kogoś innego. ja tu może przytoczę w takim kontekście uchodźcy to, Cytuję. Najeźdźcy, kolonizatorzy, zdobywcy, cywilna armia, islamski taran. E, dokonują oni inwazji, szturmu, najazdu, odboju penetracji, terroru. Więc e, mamy, to, e, ma, mamy to, to poczucie zagrożenia i, i wojny tego, że e, e, jesteśmy, jesteśmy my w stanie zagrożenia. Bardzo często ta metaforyka e, wojenna jest uzupełniona przez pewne analogie historyczne. I tak na przykład porównuje się bieżącą sytuację do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Mówi się także o, o pochodzie Armii Czerwonej. Tu też może znajdę cytat z tygodnika w sieci. Ostatnio na Berlin maszerowali Sowieci, teraz to samo robią muzułmanie. Czyli jest jakby jedna do jednego prosta, prosta jakby analogia. W tym samym tygodniku także Marzena Nekiel odwoływała się do, do triumfu Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i wtedy właśnie e, mówiła, że w, w, wtedy Zjednoczone Armie dały radę od, odeprzeć ten atak, e, inwazję, e, inwazję e, islamską, muzułmańską, a teraz, teraz jesteśmy bezradni, a wręcz ochoczo witamy e, tych najeźdźców w swoich krajach. I tak naprawdę stąd już tylko jest krok do pewnej kolejnej, kolejnej wizji, mianowicie Polaków i Polskich, która musi spełnić swoją powinność, jakim jest obrona chrześcijaństwa i katolicyzmu i tych wartości, czyli, czyli proste odniesienie do Polski jako przedmurza chrześcijaństwa. I jeszcze, co ciekawe, w tej całej metaforyce militarnej pojawia się jedno bardzo interesujące, interesujące uzupełnienie, mianowicie oręż, tak, czym walczymy, że to nie zawsze, są, nie zawsze jest to broń, a, a bywa tak, że jest, są to, że, że muzułmanie walczą macicami swoich kobiet. Dosłownie, to jest to jest, z, z, to jest słowa użyte przez Tomasza Ternikowskiego. Pierwszy raz, bodajże, w, w, w rzeczy jeszcze w styczniu. Więc, więc do tego dochodzi budowanie tego lęku i strachu także na tym, że muzułmanie nie tylko przyjadą, ale także zaczną się rozmnażać. Tym, tym w pewien sposób wyprą nas z naszej, z naszej ziemi. I teraz czyli, czyli jakby ta wojna i, i, i zagrożenie to jest jeden aspekt. Kolejnym to jest porównywanie uchodźców i imigrantów do, do pewnego kataklizmu naturalnego i, i odwołanie się także do chorób. Mianowicie bardzo często, wręcz, wręcz nagminnie mówimy o fali uchodźców, ja nie zdając sobie z tego sprawy i, i myśląc o tym, że jest to neutralne sformułowanie, jednak porównujemy tutaj, e, używamy tutaj jakby odniesienia do pewnego żywiołu, który jest, który jest nie, do, nie do powstrzymania, tak więc mamy, e, więc to już przytoczył, może parę, parę sformułowań, tak więc mamy do czynienia z falą czy rzeką uchodźców, która nas zalewa. Co więcej, bardzo wielu, wielu autorów nawiązuje także do pewnego niezrównoważenia psychicznego Europy, która właśnie wita imigrantów zamiast, zamiast ich zatrzymać u granic. Mianowicie mówi się o tym, że Europa, a zwłaszcza ta intelektualna część, jest zarażona wirusem multiculti, czyli to jest odwołanie do do polityki multikulturalnej, która w przekonaniu wielu dziennikarzy zawiodła. Co więcej, mówi się wręcz o tym, że, że te elity zostały dotknięte w ogóle szaleństwa. A sama, a sama Europa postanowiła, postanowiła złożyć się do grobu i, i ma i wręcz z właśnie pędku samozagładzie. Jeżeli Przyjrzymy się dalej samym już uchodźcom, jacy są konkretnie ci ludzie, którzy, którzy lada moment pojawią się w naszym, w naszym państwie. To są oni bardzo często opisywani jako, jako dzicy, takiego dzicz, dzika horda azjatycka, dzicz czy barbarzyńcy. W ten sposób od razu ustawiamy, w jakiś sposób ustawiamy pozycję w tej, w tej debacie na my, czyli ci wyżsi i lepiej rozwinięci, a, a oni. Ci, którzy, którzy, których status kulturowy jest znacznie, znacznie niższy przez to niegodny uwagi czy, czy dopuszczenia ich do, do zamieszkania u nas. Kolejny może taki cytat to akurat anonimowy autor artykułu na froncie.pl, który pisze, że każdy, kto ma jeszcze odrobinę odwagi, przyzna, że nie jest mu miły widok obłachujących na głos na ulicach muzułmanów, kobiet w burkach, półksiężyców. Po prostu to, z czym to się wiąże, jest odrażające. Co dalej? Więcej w ogóle w samych, często w samych już nagłówkach tych artykułów jest, bardzo często pisze się o tym, że uchodźcy to są przestępcy. Podkreśla się ich siłę, agresję, brutalność i bardzo często w tym kontekście mówi się o, o przemocy seksualnej. To są ci, którzy gwałcą, którzy, y, którzy nie szanują kobiet i, i chociażby e, taki nagłówek jak Uchodźcy z Erytrei zabili w Szwecji uciekinierów z tego kraju, przyjmie też Polska. Jest to, y, no, jest to w jakiś sposób y, po pierwsze budzące strach, po drugie y, bardzo mylące, tak? bo uciekinierów z tego kraju, czyli, czyli kogo? Tak? Tych zabójców, czy, czy jakby już na samym poziomie tytułu. bo nie oszukujmy się, wiele osób nie czyta całych artykułów, tylko gdzieś tam je skanuje nagłówkami i, i wyimkami, czy tam czyta tylko lit. Już na tym, na tym etapie jakby wprowadza się jakieś fałszujące, fałszujące informacje i fałszuje się obraz rzeczywistości. I co o czym jeszcze warto wspomnieć, to bardzo często uchodźców opisuje się przez pryzmat jakiejś grupy, tak? nawet jeżeli gdzieś, gdzieś doszło do przestępstwa i dopuścili się go faktycznie e, wyznawcy islamu, to bardzo często przenosi się i generalizuje e, takie wydarzenie przenosi się na całą społeczność kulturową, która, jak jak chyba wszyscy wiemy, jest, dosyć, e, z, jest bardzo różnorodna e, a sam islam nie jest też monolitem więc jakby tutaj mamy do czynienia z tym, że bardzo często formujemy wnioski na podstawie działań określonej jednej tam określa grupy, jednostki czy jakiegoś przypadku i przenosimy to na, całą, na obraz całej społeczności. I media niestety podbijają takie, taki sposób myślenia. Jest jeszcze jeden taki aspekt tej opowieści, który warto powiedzieć, czyli ta utrata to nawet nie utrata, tak, tylko zagrożenie dla suwerenności Polski. I tutaj bardzo takim ciekawym słowem, kluczem jest dyktat Berlina. Zaznacza się, że Polska w zasadzie w Unii Europejskiej nie ma nic do powiedzenia i, i, i jest szantażowana. Tak? I to jest szantaż, który ma jakby dwa wymiary, bo z jednej strony mamy nacisk polityków europejskich, którzy, którzy tutaj w tym w tej kontekście, w tym kontekście tej narracji nakazują nam przyjąć określoną liczbę uchodźców do, do naszego kraju. A z drugiej strony mamy szantaż polskich intelektualistów i polityków, którzy z kolei odnoszą się do pewnych wartości humanitarnych. Czyli do tego, że powinniśmy, mamy takie, nie inne wartości, powinniśmy pomagać potrzebującym. I teraz bardzo chyba ciekawym też przykładem jest yy, omówienie dwóch okładek, ponieważ, tak jak wspomniałam, radykalizmy są nie tylko językowe, czyli nie mają tylko ten wymiar e, słowny, ale także, także potrafią. Yy, Potrafią to być, potrafią być ujęte za pomocą samego obrazu. I tak nie wiem czy państwo pamiętają e, takie dwie dosyć znane okładki w sieci. E, pierwsza z nich przedstawiała, e, druga z nich, 38 numer przedstawiała Ewę Kopacz w burce z ładunkami wybuchowymi. E, i, i był, czyli czyli Ewę Kopacz jako, e, jako, zamachow, jako zamachowca, samobójca i, I podpis właśnie, że musimy, że nawiązujący do tego, że musimy się ugiąć i że tak naprawdę Polska jest tylko pieskiem, który wykonuje wszystkie polecenia, które, które zleci Unia, a nawet dokładnie które zlecą Niemcy. I że pozwalając w ten sposób na przyjęcie do nas, do nas uchodźców, sami wydajemy na, sobie, na siebie w jakiś sposób wyrok. Druga, czyli kolejna opłatka, o której warto wspomnieć, to jest, nie wiem czy Państwo kojarzą, przedstawiała trzech muzułmanów, którzy byli, opierali się o szlaban. Jeden z nich mieli ze sobą broń, jeden z nich trzymał polskie godło. Jest to praktycznie jeden do jednego nawiązanie do słynnego zdjęcia, które, które pokazywało żołnierzy Wehrmachtu, którzy wkraczali do Polski w 1939 i w ogóle ta znamienność dat, czyli 17 września tego roku, kiedy zapadała decyzja o, o, o podziale kwot uchodźców i także 17 września 1939, tu oczywiście to, to już był po prostu woda na młyn dla, dla dziennikarzy, którzy upatrywali w tym pewnego, pewnego historycznego cyklu, który się właśnie domknął i zaczyna się, zaczyna się z początek, początek zagłady. Ale, jak wspomniałam, tak jakby to, to jest ten jeden wymiar e, tej opowieści. E, ale jest też opowieść, która, e, która już może jest bardziej widoczna, w takich, w, chociażby w wyborczej czy w, w Newsweeku, gdzie już e, dziennikarze dużo mówią, dużo szerzej e, mówią o. Tak, e, to jest cytat z akurat Agnieszki Holland, która dawała wywiad do Newsweeka, o mentalności Kalego. Tak, czyli o Polakach, którzy w są tacy mają klapki na oczach, są, um, e, mają jakąś tam wizję kultury arabskiej i islamu, są um, zacieśnieni, są islamofobami i tak w zasadzie są uprzedzeni, nie mając żadnego poparcia e, w faktach czy wiedzy na, e, na temat kultury islamskiej. I tu też e, zachodzi pewne pewne ryzyko, bo, bo mówimy oczywiście o pewnej grupie Polaków, która, która uprzedzona jest, ale bardzo często dziennikarze mm, zarzucali to wszystkim Polakom, że cała, cały nasz naród, cała nasza nacja jest uprzedzona, ksenofobiczna e, i w pewien sposób też jest to pewne językowe nadużycie. E, I jeszcze wracając do tego, co powiedziała Agnieszka Holand w tym wywiadzie, to e, właśnie odnosiła się ona do wartości chrześcijańskich, które z których Polacy korzystają wtedy, kiedy jest to potrzebne. Jeżeli przychodzi już do takiego momentu, kiedy trzeba coś od siebie dać i trzeba faktycznie okazać troskę, solidarność z potrzebującym, to w zasadzie zaczyna nam brakować ku temu chęci. I użyła też bardzo takiego znamiennego słowa, mianowicie określiła to jako grzech chrześcijaństwo. I żeby jeszcze do, dopełnić tą pierwszą, tą, tą, tą, tą drugą narrację, to warto wspomnieć o pewnej, o pewnej relacji, o, pewnej, o kwestii pewnych, pewnych wartości. Tak, bo bardzo często dziennikarze powoływali się, czyli rozmówcy powoływali się właśnie na, na, to, że na, na, na, na, na ten obowiązek troski, niesienia pomocy dla potrzebującego. I tutaj były dwa wymiary, dwa konteksty, bo z jednej strony kontekst człowiek-człowiek, tak? czyli każdy z nas, każda jednostka jest zobowiązana do tego, żeby wymagać drugiej, kiedy jej życie tej jest zagrożone, ale z drugiej strony mówimy też o takim wymiarze, jak Polska-Europa, Polska jako członek wspólnoty Unii Europejskiej, jest zobowiązana do tego, żeby, żeby też na równym stopniu angażować się w sprawy w sprawę Europy. Tak? Czyli nie możemy w momencie, kiedy nam to nie pasuje, po prostu się odwrócić i odmówić przyjęcia uchodźców, wiedząc, że jest to problem, w, problem globalny, problem w skali makro. Więc, więc wręcz Kaja Puto z, z dziennika Opinii, to jest, to jest portal krytyki politycznej, mówi o tym, że w zasadzie Polska powinna wylecieć na web, po prostu zostać wyrzucona, Polska i inne kraje Europy Świadkowej z Unii Europejskiej, ponieważ nie rozumieją e, zasady, jaka, tych wartości, które właśnie są najważniejszymi, jednymi z ważniejszych wartości wspólnoty państw. Ehm, I to w zasadzie byłoby tyle, jeżeli. Znaczy tyle. To w zasadzie byłoby e, koniec, jeżeli, jeżeli mówię o podsumowaniu tego, tego raportu. Ehm, patrzę tu jeszcze, czy na Państwa e, znajdzie jakiś ciekawy cytat. To może to już tak zupełnie na koniec jeszcze, że podawałam przykłady, jeżeli chodzi o pierwszą narrację, cytaty, to może jeszcze tak e, przykład tej, tej, tej drugiej opowieści e, jest to, jest to e, fragment wypowiedzi Tomasza Lisa w Newsweeku, który, e, który właśnie mówił, wypowiadał się na temat tego, jak Polacy, e, o stosunku Polaków do umchodźców. więc Mamy tutaj, więc mówią tak, Oto żałosny egoizm i nietolerancja zakładają szatki, troski o naszą wspólnotę, bezpieczeństwo i chrześcijańską spoistość. Um, no, więc to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o, o, sam, o sam raport, żeby nie było mnie już za dużo, które są głosy, ale też bardzo chętnie jeszcze uzupełnię, um, uzupełnię jeszcze samą wypowiedzi.